Nieopodal Poznania, w Manieczki, chyba dobrze wszystkim znanej, jedno z największych y, gospodarstw dawniej PGR, dzisiaj świetnie funkcjonująca y, firma. W zakładzie w Showdrach oglądaliśmy w jaki sposób dokonuje się audytu kiszonki. Niby kiszonka prosta, rzecz kukurydza świetnie się kisi, czego tu chcieć jeszcze można więcej? No. Zebraliśmy jest zdrowa zakiszamy niby gotowe a jednak nie. Wykonaliśmy audyt, przykładowy audyt razem z naszymi gośćmi. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z 80 osobami, które bardzo czynnie brały udział w wykonaniu przykładowego audytu na silosie w gospodarstwie w Szołdrach. Akurat przykład tego gospodarstwa i tego silosu napawa optymizmem, ponieważ wszelkie parametry, które sprawdziliśmy, to podstawowe parametry fizyczne, które sprawdzamy w ramach programu Ekspert Kiszonkowy, spełniają normy, spełniają kryteria dobrze i prawidłowo wykonanego silosu. No tak, wydawałoby się, że zakisić kukurydzę nic prostszego jest to jedna z tych rzeczy, której nie da się spaprać, a jednak spora część gospodarstw w naszym kraju źle kisi. Jak to możliwe? Na dzień dzisiejszy mamy wykonanych ponad 600 audytów, 600, odwiedziliśmy 600, łącznie z kolegami, z naszymi partnerami, 600 silosów. No wyniki są... Zadziwiające, ponieważ poniżej 10%, 7% na dzień dzisiejszy jest właściwie wykonanych silosów. Tylko 7%. 90% zbadanych przez nas silosów charakteryzuje się tym, że któryś z parametrów, który sprawdzamy, nie spełnia norm, co daje jakby obraz i... Jakby przekłada się na to, że mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o szkolenie, o, o, o możliwości i umiejętności konserwacji materiału, konserwacji pasz objętościowej. Bo rozumiem, że te źle wykonane kiszanki nie są z niedbalstwa, tylko z niewiedzy. Bardzo często z pośpiechu, bo bardzo często rolnicy korzystają ze zbioru usługowego i mają ograniczony wpływ, czy to na termin zbioru, czy to na stopień ugniecenia, a to są podstawowe rzeczy bardzo istotne w procesie zakiszania. No to po kolei, krok po kroku, czego tutaj powinniśmy najbardziej pilnować między polem, a... Już od kilku lat na każdych szkoleniach jak mantra powtarzamy, że wszystko zaczyna się od optymalnego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę. Od tego się zaczyna niby bardzo prosta sprawa, ale jak rozmawiamy z rolnikami, bardzo często nie oni decydują o tym, kiedy zbierają kukurydzę na kiszonkę, tylko decyduje usługodawca, bądź nie wiem, nerwy i, i, i spięcie i decyduje sąsiad, który wyjeżdża wcześniej w pole. To już mówię abstrahując, a poważnie mówiąc, hmm, zaczyna się od optymalnego terminu zbioru i uwierzcie mi państwo, że w z tych audytów, które wykonaliśmy grubo ponad połowa jest grubo ponad połowa zbadanych przez nas silosów ma sucho masę ponad 35%. Dochodziły, w tym roku dochodziliśmy do rekordowych parametrów 50% suchej masy na wielu gospodarstwach. No ale dlatego, że była susza. Dokładnie tak, dlatego, że była susza i dlatego, że gro rolników nie sprawdza yy, nie próbuje wyznaczyć optymalnego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę. Nie sprawdza suchej masy, tylko próbuje obserwować linię mleczną, bądź, bądź ogólnie pokrój rośliny, a co w tym roku, w, wtedy, w, tym roku, w którym mieliśmy suszę, było bardzo zgubne. No tak, ale rzeczywiście ta linia mleczna, takie przyzwyczajenie, wszyscy tak robią, czyli trzeba się troszeczkę wysilić i tą suchą masę zbadać. Jak? Bardzo prosto suchą masę można zbadać, zbadać ważąc 100-gramową próbkę świeżej zielonki, zerwanych kilku roślin z pola, ważymy 100 gram próbki do momentu, aż waga próbki przestaje spadać. To jest najszybsza, naj, najszybsza metoda określenia suchej masy. Suszymy ją w mikrofalówce bądź w suszarce do grzybów i mamy dosyć precyzyjny wynik suchej masy. Czyli koszt takiego eksperymentu, to no, sumujmy Mikrofalówkę można mieć, a można kupić to pewnie paręset złotych, co jeszcze? Do zerwania potrzebne nam są własne ręce, a czy ją trzeba jakoś poszatkować, coś z nią zrobić? Przecież nie wrzucimy tak po prostu ściertej tej rośliny. Koszty są znikome. Najdroższym elementem w procesie wyznaczenia suchej masy jest ten rębak, za pomocą którego ścinamy kukurydzę. Chcę dodać, że między innymi od tego jesteśmy, my próbujemy jako pracownicy Limagrena i nasi partnerzy, próbujemy pomóc gospodarstwom wyznaczyć taki optymalny termin zbioru, jeżdżąc od gospodarstwa do gospodarstwa, próbując zbierając przykładowe rośliny z pola i ścinając je i wyznaczając suchą masę. No dobrze, wyznaczyliśmy sobie suchą masę, obliczyliśmy na podstawie tego termin zbioru, no nie jest to też skomplikowana kalkulacja, jak słyszeliśmy, jak to policzyć. Jeżeli ważymy 100 gram próbki, ważymy ją do tego momentu, aż waga próbki przestaje spadać. Przykładowo, jeżeli waga próbki waży nam 30 gram i mniej nie chce, informacja yy, dla osoby, która waży taką próbkę, parametr suchej masy to 30%. A więc możemy myśleć albo rozpoczynać proces zbioru kukurydzy już na kieszonkę, bo od 30 do 35% to jest ten optymalny parametr. Rozpoczynamy zbiór. No, pech chciał, że nie mamy własnej sieczkarni samojezdnej. Wzięliśmy usługowo. Usługodawca zgodził się, dokładnie w takim terminie, jak my chcemy i na co teraz należy zwrócić uwagę. I tutaj też jesteśmy do dyspozycji naszych naszych rolników, z gospodarstw, z którymi współpracujemy. Teraz próbujemy ugnieść i staramy się ugnieść kukurydzę jak najwięcej. Musimy z ugniatanej kukurydzy wycisnąć jak najwięcej tlenu, aby zapewnić warunki beztlenowe, potrzebne do procesu zakiszania. A kwestia tam ustawienia noży, nienoży, grubości, długości sieczki, zgniatania to ma znaczenie? Oczywiście, że ma znaczenie i tu również jakby jesteśmy do dyspozycji, ponieważ posiadamy sita opatentowane na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, za pomocą których możemy jeszcze w trakcie zbioru pomóc ustawić sieczkarnie, pomóc dobrać tak ukrai tak ustawić sieczkarnie, aby frakcje poszczególne frakcje były optymalne do, do zakiszenia. Czyli to nie jest już tak, że umawiamy się, że sieczka 15 mm i kropka ustawić i, i jechać w pole, tylko jednak należałoby to zmonitorować po drodze? Optymalnie tak, niemniej jednak z praktyki wiemy, że nikt Albo bardzo mało osób sprawdza frakcje poszczególne, po prostu przyjeżdża usługodawca, wykonuje pracę, za którą mama, y, pobiera opłatę za, za hektar y, i przejeżdża do następnego gospodarstwa. Także bardzo wiele osób dopiero przekonuje się, jak ma wykonaną pracę po otwarciu silosu y, po, po, po, po, po, pół roku. po pół roku na przykład, tak, bądź po kilku miesiącach. Hmm. Okej, okay, czyli gdy już y, mamy na silosie, rozkładamy w miarę cienkimi warstwami, żeby to można było dobrze ubić, jak mocno można, czy można przesadzić i zbyt mocno ubić? Zawsze powtarzamy, nie ma górnej granicy ubicia y, silosu. Minimalna gęstość, o której mówimy, to 220 kg suchej masy w metrze sześciennym. Przekładając to na świeżą zielonkę, z taką, którą ugniatamy, to jest około 650 kg świeżej zielonki należy wcisnąć w jeden metr sześcienny. Wtedy mamy gwarancję, że ten silos będzie nam będzie stabilny, dobrze nam się zakisi i będziemy mieli, nie będziemy mieli problemów z, z warunkami pestanowymi. A no ile można najwięcej napakować? Yy, z 600 audytów, które zrobiliśmy, najwięcej, najbardziej, największą gęstość, yy, jaką, z jaką się spotkałem, to jest 318 kg w metrze sześciennym. To jest około... Tony świeże zielonki w jednym sześcienny, także wyniki naprawdę imponujące. Tak samo jak woda, tak? Metr sześcienny wody waży tonę, czyli to jest rzeczywiście wynik bardzo solidny. Bardzo solidny. Dodam tylko, że na tym silosie kukurydza umiotana była za pomocą kół kolejowych. Czego? Kół kolejowych. Koła kolejowe spięte, podłączone do, do, do ciągnika. W taki sposób jakby wał ciągle. Dokładnie tak. Tak, wał z kilku, nie wiem, pięciu, sześciu kół kolejowych. Przejazd raz przy razie, cienkie warstwy 20 cm rozgarniane z przodu lemieszem to gwarantuje nam prawidłowe ubicie kukurydzy. I w trakcie, wiadomo, kukurydza potem będzie do skarmiania czekała sobie pół roku, może rok nawet. Jakie parametry powinniśmy badać i w zależności od nich, jak reagować? Znaczy, w momencie, kiedy już zakiesimy kukurydzę. W momencie, kiedy ją przykryjemy, mamy ograniczony wpływ na jej jakość. Cała jakość i cały jakby wkład w jakość paszy objętościowej, którą jest kiszonka z kukurydzy, możemy poprawić już na polu, odpowiednio dobierając odmianę i później zwracając szczególną uwagę na termin zbioru, na ugniecenie, na rozdrobnienie ziarna. Bo dodam tylko, że jeszcze kolejnym problemem, który, który spotykamy w Polsce, jest niewystarczająco rozgniecione ziarno kukurydzy, którą zakiszamy. Utrzymujemy, że w jednym litrze nie powinniśmy znaleźć jednego całego ziarniaka y, kukurydzy. Z wyników, jeżeli sobie dobrze przypominam, y, z analiz, które wykonaliśmy, y, 23% odwiedzonych przez nas audytów y, silosów ma nieprawidłowo rozdrobnione ziarno. A więc w jednym metrze sześciennym spotykaliśmy y, grubo ponad y, 2-3 ziarniaki y, całe, nierozdrobione. No, czyli krowa tego nie strawi. Dokładnie tak. Krowa tego nie strawi. Znajdujemy to potem y, całe ziarniaki w kale. Okej, okay, ale w końcu badamy jakieś tam parametry tego silosu. Myśmy dzisiaj tutaj badali temperaturę, badaliśmy pH, czy coś jeszcze chyba nie. Badaliśmy temperaturę, badaliśmy pachatą gęstość ubicia, strukturę sprawdzaliśmy i całość zierniaków. To są podstawowe parametry fizyczne. Sprawdzamy, przedstawiamy obraz silosu do gospodarstwa i to jest jakby recepta i pokazujemy kierunki, które należy, w którym należy pójść, aby poprawić jakość tego silosu na przyszły rok. Bo już tylko możemy to poprawić po prostu, jeśli chodzi o paszę objętościową i zakiszanie w następnym roku, podczas zbioru w następnym sezonie. A czy coś możemy zrobić, jeśli na przykład wykonujemy takie badania jak dzisiaj i termometr nam pokazuje, tej w połowie <coughs> Temperatury prawie nieodbiegające, a nagle okazuje się, że brzeg silosu z drugiej strony zaczyna nam się zagrzewać, coś tam niedobrego się robi. Czy, już, czy jest to stracone, czy, czy coś tam jeszcze możemy zadziałać? Bardzo powszechna sytuacja w, na silosach w Polsce. Nie możemy zapomnieć o tym, że proces zakiszania jest procesem strat. Dopuszczalna ilość strat na silosie to jest około 5%. Jeżeli rozmawiamy o takich skrajach silosu, tam gdzie, mamy, gdzie jest więcej tlenu, gdzie mamy różnego rodzaju grzyby i pleśnie, to jest. Wartość to jest kolejna strata, którą, której dopuszczamy się na sylosie. Czyli to możemy sobie tylko rozrzucić na polu, żeby to tam dokładnie ewentualnie tak. ta biomasa wróciła do gleby? Dokładnie tak, nie mówimy o jakimkolwiek pobraniu, o jakiejkolwiek smakowitości, po prostu krowy to, to przebierają, stąd powstają m.in. niedojalne. Co jest wcześniejszym sygnałem, że coś się złego dzieje? PH czy temperatura? Yy, temperatura. i jestem w stanie określić, że w momencie kiedy widzę temperaturę grubo odbiegającą od pozostałych yy, temperatur, w tym miejscu pH będzie znacznie wyżej ponad 4.